Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam Panią Mecenas, Panią Skarbnik, Panią Dyrektor, Pana Komendanta, Pana Sekretarza, Panią Sylwię, wszystkie Pani i Panów Radnych. Na podstawie obecności stwierdzam kworum prawomocność dzisiejszych obrad. Przeczytam porządek obrad 66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 Punkt siódmy. Sprawozdanie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2013. Punkt ósmy. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Kowarach z działalności Komisariatu w 2013 roku. Punkt 9. Rozpatrzenie projektów uchwał a w sprawie utworzenia na terenie miasta Kowary obwodów głosowania w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 9b zmieniającej uchwałę w sprawie opłat zaświadczenia w udziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez gminę miejską Kowary. 9c w sprawie zmiany uchwały w Bursiakowej Miasta Kowary na rok 2014. Punkt 10. Sprawy różne. Punkt 11. Zamknięcie sesji. <coughs> o, przepraszam. E, o czym ważną rzecz otwieram 66. sesję Rady Miejskiej. E, w związku z tym, że e, mamy wszystkie już plany pracy e, Komisji Rady Miejskiej Kowara, w Kowarach szczególnych e, chciałbym prosić o wprowadzenie do porządku obrad jako e, punkt 9D e, uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kowarach na 2014 rok. Czy mają Państwo pytania w tej sprawie? Nie widzę pod na głosowanie. Proszę Pana to. Ale okresie uchwały, uchwały tam się porządku obrad odnośnie porządku obrad. To odnośnie porządku obrad, Panie Przewodniczący. Ostatnio wnioskowaliśmy na ostatniej sesji, aby sprawy różne były w punkcie zaraz po pytaniach i interpelacjach. Ja wiem, że dzisiaj nie ma Pana Burmistrza obecnego, ale chciałbym, żebyśmy zmienić ten porządek obrad na przyszłość, żebyśmy już to mieli utrwalone. Ponieważ dzisiaj mamy Pana Komendanta i Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, to chciałbym, żeby punkt 10. Sprawy różne był punktem 9. I po tych sprawozdaniach były sprawy różne i potem już w dalszej kolejności porządek obrad brzmiał niezmiennie. Proszę o głosowanie mojego wniosku. Najpierw podnam pod Najpierw głosowanie, czyli czy Państwo są za tym, aby wprowadzić do porządku obrad uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kowarach na rok 2014. Proszę, kto jest za wprowadzenie tej uchwały? Dziękuję bardzo. E, jednogłośnie zostało przyjęte wprowadzenie tej uchwały do porządku obrad. E, teraz podam to, to głosowanie. Kto z państwa prawnym jest danym, aby w porządku e, obrad zmienić? Punkt dziesiąty, sprawy różne i aby on był punktem <coughs> dziewiątym. Proszę bardzo. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest Dziękuję. Zmiana Czyli mamy tą zmianę w ten sposób, że punktem 10 będą sprawy, punktem dziewiątym będą sprawy różne, punktem 10 będzie rozpatrzenie projektów uchwał. I 10d będzie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kowarach na rok 2014. Kto z Państwa i Panów Radnych jest za tym, aby przyjąć taki porządek obrad? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę jednogłośnie to przyjęty porządek obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Jest to sprawozdanie burmistrza miasta Kowary z działalności między sesjami się dzisiaj na sesji Pana Burmistrza w związku z wyjazdem e, na rządu wójtów i burmistrzów. E, sprawozdanie otrzymali Państwo Burmistrza. Być może mają Państwo pytania. Sprawozdania jest Pan Sekretarz. Proszę bardzo. Można bym się zapytać. To y, ja odnośnie y, Pani Sekretarzu kontroli w podresie umowy pod kątem przygotowania do użytkowania Dobrze, zwrócę się, się pisemnie do Pana Burmistrza o to, aby do dnia przekazywania dokumentów, żebyśmy otrzymywali sprawozdanie do tego dnia, po prostu, żebym mógł Państwu przekazać, razem z materiałami na, na kolejną sesję. W związku z tym, że nie widzę żadnych więcej pytań. Przechodzimy do punktu czwartego. To jest informacja z posiedzeń Komisji e, Rady. 6 marca odbyło się posiedzenie Komisji Rady i Porządku Publicznego. Tematem posiedzenia e, Komisji było zatwierdzenie planu Komisji na rok 2014 oraz zapoznanie e, Komisji ze sprawozdaniem z działalności Komisariatu Policji w Kowarach. 7 marca odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której rozpatrywano skargę, która wpłynęła do Rady. 20 marca odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Planowania i Finansów oraz Sportu Turystyki i Współpracy z Zagranicą. Tym latem posiedzenia było podsumowanie akcji zima, omówienie Projektu w sprawie przyznawania stypendium sportowcom oraz tematem był również projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok. 25 marca odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Przemysłu, Handlu Usług i Rolnictwa oraz Gospodarki Komunalnej. Tematem posiedzenia Komisji był temat przyłączy do. W naszym mieście. 26 marca było się posiedzenie Komisji Gospodarki komunalnej I, i Rewizyjnej. Tematem posiedzenia Komisji była realizacja Centrum, budowy Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej. Komisja była na miejscu budowy, w drugiej części. Komisja Właśnie znamy, że trafiły zrobiła radnych. To tyle, że państwa z Państwa pytania do komisji. Nie widzę z przechodzimy, przechodzimy. To jest dwóch pytania, interpelacje. W związku z tym, iż na dzisiejszej sesji nie ma Pana Burmistrza, ja w związku z wczorajszym posiedzeniem komisji i pobytem e, radnych, którzy, którzy uczestniczyli w komisji i e, byli na terenie budowy Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej. E, chciałbym złożyć interpelację i chciałbym prosić Pana sekretarza o, zap o zapisanie e, tego co bym chciał uzyskać od Pana Burmistrza w swoim imieniu jak i w imieniu. <tłuch> myślę o tym, większości członków Rady Miejskiej. E, może jak tak trzy zdania na ten temat, bo nie wszyscy Radni e, są w tym temacie zorientowani. Przepraszam, bo nie byli wczoraj na posiedzeniu Komisji. Wczoraj stwierdziliśmy, będąc na terenie budowy jeszcze na odcinku, yy, trudno powiedzieć, ile to jest na w każdym razie, na niedługim odcinku, yy, który jest ciągiem pierwszym, zostało postawionych 14 lamp oświetleniowych w odstępach kilkumetrowych. Jest to bardzo dziwne. Yy, dodatkowo jeszcze cztery, jeżeli dobrze pamiętasz, z, z, z tych czternastu lamp jest usytuowanych w ciągach pieszych, czyli jak mamy kawałek ciągu pieszego, włożoną kostkę, to między innymi tam jeszcze jest tym umieszczona lampa. E, ciąg pieszy, e, który idzie od tego, e, tego budowanego czy, czy, czy odbudowanego, przebudowanego budynku, może tak, e, na centrum Wczesnej profilaktyki zdrowotnej idzie w kierunku ogrodzenia i tak prosto dochodzi do ogrodzenia, w którym nie ma furtki, nie ma nic. Dla mnie nie jestem budowlancem, ale w miarę wydaje mi się logicznie myślącym człowiekiem na etapie realizacji yy, można było jeszcze ten projekt pewnie zmienić, ale dziwne w ogóle jest, że ten projekt w tym kształcie został w ogóle przyjęty. Yy, pan Burmistrz zaszczycił co prawda wczoraj obecnością. Komisja yy, kilku minutową powiedział, że te lampy to jest realizacja koncepcji architekta projektantów. Projektant. Dla mnie to jest tak niezrozumiałe, że aż Trudno to skomentować na spokojnie. Dlatego myśl, zawsze myślałem, że ten, kto zleca projekt, to projekta projektuje i do projektów wprowadza rzeczy, które są koncepcją zleceniodawcy. Nie wiedziałem, że ten, który ma wykonywać, budować jakiś obiekt, ma realizować koncepcję architekta. To jest dla mnie bardzo dziwne informacji, jaką, o, o, jaką zapytałem e, Pana Bartka Nawrockiego wczoraj, jak jest w przepisach, ile metrów jest lampa od lampy, przecież Przez mówię o tym przepisie 30 metrów. No łatwo by było wziąć miarkę, później zmierzyć, co ile powinna być lampa. E, I ile ich w skutku e, miało być. Co odnośnie tego, jakby zakończenia tego przejścia na dokładnie przed ogrodzeniem. Pan Burmistrz powiedział, że się przeniesie bramę. Ja wszystko rozumiem. No można przenieść, Tylko to wszystko są koszty. Nie wiem, czy nie łatwiej było zaprojektować w projekcie tego ciągu pieszego, który będzie miał zakręcić i połączy się z ciągiem pieszojezdnym, który w tej chwili jest wykonany przy tej bramie. Czy teraz co rozbierać tę bramę. Wszystko przenosi. Dlatego zwracam się do pana sekretarza o zapisanie tej interpelacji, ja bym bardzo prosił, żeby Rada Miasta dowiedziała się i mieszkańcy, kto konsultował na etapie projektowania ten projekt z ramienia gminy, kto przyjął ten projekt do realizacji i podpisał się pod nim. Bo ja, jako mieszkaniec koła, a w tej chwili Rady tego miasta, chciałbym wiedzieć, co mam powiedzieć nie, nie jednemu obywatelowi tego miasta, który się zwraca do radnych, że ma na ulicy ciemno, nie powiem jak ciemno i stara się od kilku lat o, o to, żeby tam postawić jeden czy, yy, czy dwa punkty oświetleniowe i ciągle słyszy, że nie ma na to pieniędzy. Dodatkowo bym prosił, żeby się znalazło w odpowiedzi, ile kosztowało ile kosztował jeden ten punkt oświetleniowy, czyli jedna lampa wraz z montażem, bo to najprawdopodobniej w kosztorysie jest. I myślę, że e, o to, zapyta, o to, co zapytałem, to chyba wszyscy radni e, podzielają moje zdanie. Na pewno ci, którzy wczoraj byli i to zobaczyli, bo dla mnie jest to niegospodarność i brak szacunku za pieniędzy, które trafiają do naszego budżetu. To tyle. Czy ktoś z Państwa? Proszę Pan Paweł. Ja tylko przy tej okazji dodam, ponieważ też chciałem jeszcze Burmistrzowi zadać pytanie, ponieważ mieszkańcy yy, z... Pytanie, interpelacje. Nie wiem, czy wszyscy z Radnych widzieli odpowiedź Pana Burmistrza na naszą ostatnią interpelację odnośnie odwołania Dyrektora Miejskiej Służby Ratowniczej i sensu podtrzymywania stanowiska kontrolera w naszym mieście. Odnośnie kontrolera pan burmistrz napis, odpisał nam tak, burmistrz ma ustawowy, usta, ustawą nałożono obowiązek sprawowania nadzoru nad realizacją określonej uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Utworzenie stanowiska kontrolera w naszej gminie nastąpiło w związku z artykułem, jest, jako mała gmina nie mamy prawem yy, nakazanego obowiązku zatrudniania audytora wewnętrznego w artykułu. To jest wyartykułowane o finansach publicznych, dlatego też mając na uwadze koszty, nie zatrudniam audytora wewnętrznego. Jako mała gmina musimy zwrócić szczególną uwagę na oszczędne i zgodne z prawem wykorzystanie środków publicznych. Konieczność sprawowania takiej kontroli, osoba kontrolera potwierdziła wielokrotnie w dla naszej gminy sprawach, jak chociażby w środkach przekazywanych w ramach, w ramach różnego rodzaju dotacji i to jest najciekawsze kontroli taryf wodnych czy kontroli podległych jednostek. Niewidoczna i niespektakularna, ale systematyczna praca kontrolera zawarta w protokołach od 2007 roku nie została zakwestionowana przez żadnego z kierowników kontrolowanych jednostek. Dlatego też w mojej ocenie stanowisko kontrolera jest zasadne i niezbędne, przysparzające oszczędności w gminie, a jednocześnie konieczne dla sprawowania prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem podległych jednostek naszej gminy i podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu gminy. To jest odpowiedź odnośnie kontrolera, kontrolera, odnośnie dyrektora Miejskiej Służby Ratowniczej. Odpowiedź jest też dosyć spora, ale w ogóle nie na temat, bo Pan Burmistrz odpisuje na temat działania Miejskiej Służby Ratowniczej, a nie na temat sensowności przyjmowania stanowiska dyrektora w tej służbie. Ja myślę, że byłbym ciekawy też może tych wyników kontroli przez Pana kontrolera i chciałbym się dowiedzieć, tak samo jakbyśmy może nie wiem, czy to komisja rewizyjna, czy złożyć interpelację znowu do Pana Burmistrza, bo e, ciekawi mi bardzo wyniki kontroli i taryf y, w naszym mieście. Jakich to nie wiem, nieprawidłowości się chociaż Pan kontroler dopatrzył w ostatnich z tego wynika 7 latach, tak? bo 2007 roku i tego będę ciekawy. No i pismo jest ciekawe, jakby wszyscy, no, nie wiem, czy czytaliście to, czy nie, bo dosyć ciekawe są odpowiedzi wreszcie na wnioski Komisji Komunalnej z października. Od, z października, o które żeśmy dawno już prosili. No i niestety, żeśmy się znowu z tego niewiele dowiedzieli, także to tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo, proszę. Ja chciałem tam wrócić do tematu a propos tego o, o, obiektu. z tego co pamiętam, to pan burmistrz powiedział, że jak pan przewodniczący powiedział, że tam jest 14 lat. Plus cztery stojące nieduże, i do tego jeszcze cztery tak zwane chodnikowe. Tam jest 21 jeden, nam dokładnie zaglądowanych. Trzeba powiedzieć, że jedno są wyższe, drugie są niższe i tak dalej, bo <coughs> to możemy policzyć. I, proszę Państwa, to powiedział, że trzy czwarte z tego tak gdzie będzie włączane. To po co to montować? Tak, jak taka jest odpowiedź, że trzy czwarte z tych lat nie będzie świeciło, to po co marnować te pieniądze, o których Pan Przewodniczący mówił. Druga sprawa. Pytaliśmy się pana Balkona Wrocławskiego, proszę państwa, obiekt ładny, ale powiem, że mi przypomina tu podobny obiekt, fontanny. Bo w tle za, za, kończy się chodnik i te baraki, które tam stoją, tam będą stały, proszę państwa. To będzie pięknie oświetlone, tak to nasza fontanna. Z tyłu mamy powiedzmy ruiny i tam tak samo. Nie, nie wzięto tego pod uwagę i ani nie znaleziono pieniędzy, by powiedzmy tam dokonać rozburzenia straszących tam tych baraków po sklepie weblowym i po manasetach. To jest właśnie gospodarność i myśl zagospodarowania przestrzennego w mieście Kowary. Dziękuję. Dziękuję. Ja może jeszcze dopowiem do tej mojej interpelacji, bo nie dopowiedziałem jednego pytania. W związku z odpowiedzią wczoraj Pana Burmistrza na tym e, krótkim pobycie na komisji, gdzie powiedział, że bramę się przestawi, to bym prosił, żeby Pan Sekretarz zapisał, że Rada chciałaby wiedzieć o szacunkowy koszt e, przeniesienia tej bramy e, i, że tak powiem, przerobienia e, tego e, zaistniałego e, faktu, który tam. Ja jeszcze mam pytanie, być może nie wiem, no mnie Panu Burmistrzowi, ale zadałbym mnie Panu Sekretarzowi, bo myślę, że w jakiejś roli Pan Sekretarz tutaj przyszedł zastąpić Pana Burmistrza. Mnie ciekawi jedna rzecz, bo Panie Sekretarzu, jakbyśmy przeszli się naszym miastem, to nasze miasto może nie z dnia na dzień, ale od jakiegoś czasu niestety jest miastem brudnym. Mówię tutaj o zalegających śmieciach, chociażby przy śmietnikach. Ciekawi mnie jedna rzecz, bo nie wiem, czy takie jest prawo, czy takie prawo sobie ustalają pracownicy, którzy przyjeżdżają wywozić te śmieci bo widziałem, że od pewnego czasu, od czasu funkcjonowania tej uchwały, tego nowego prawa śmieciowego, tak nazwijmy, śmieci są wywożone tylko i wyłącznie z pojemników. Reszta śmieci zalega dalej w śmietnikach i z tego co raz interweniowaliśmy do takiej firmy, która wywoziła te śmieci, Pan z, ze śmieciarki stwierdził, że on odbierze tylko i wyłącznie śmieci, które są w kubach, a które sto, leżą obok. Niestety tych śmieci nie będzie odbierał. Z tego co wiem, są zobowiązani do tego, żeby zabrać wszystkie śmieci, ze względu na to, czy one są e, w śmietniku, czy one leżą obok śmietnika. E, sprawą drugą, jest, e, drugą sprawą tego wszystkiego jest to, że faktycznie w moim przekonaniu, zresztą już na jednej komisji, to było pewnie u Pani Radnej Kamili Pietraszek, jak i na innych komisjach, że tych śmietników jest e, bardzo mało, jest niewystarczająca ilość. Nawet tutaj przeliczyłem na Jegiewnczyka e, są trzy pojemniki, na chyba, bodajże naliczyłem na 8 czy 9 kamienic. Niestety śmiecie są dzisiaj powiedzmy wywiezione, to najdalej za dwa dni te śmieci już nie dość, są wypełnione te pojemniki, to te śmieci zalegają już wokół pojemników. Nie wiem czy miasto coś w tym kierunku już nie wiem zrobiło, czy są przeliczane te śmietniki, czy są występowane, czy miasto występuje do zarządców wspólnot, czy do zespołu, czy do prywatnych zarządców o to, żeby przeliczyć te e, pojemniki, żeby one jednak mimo wszystko były wystarczające, bo e, śmieci naprawdę na każdym kroku w naszym mieście zalegają, już nie wspominając o tym, że sprzątamy miasto i te śmieci regularnie nie wywozimy. Nie wywozimy i te śmieci potrafią z poprzedniego nawet sezonu zalegać jak liście i inne, inne, inne Dziękuję. Proszę, Pan To ja może to dodam, bo ja tego tematu nie podnosić z z Pana Burmistrza, skoro y, pan, którą na się do tygodniu, to ja też powiem i że pana gdzieś do ponieważ dzisiaj e, rano przy wysyłaniu nie będę mówił dokładnie w którym miejscu, e, przyjechała śmieciarka z jednej firm, e, która e, oczyszcza nasze miasto i śmieci zmieszane z kontenera e, przepakowała, że tak powiem, do śmieciarki i równocześnie z nimi odpady degradowalne powinny być zebrane, więc powiedzieli mi, że taki dostali nakaz, że, że mają to wszystko posprzątać. Także, no, tylko krótki komentarz do tego, to jeżeli e, mieszkańcy, którzy segregowali, te śmieci grabili te e, zgodnie z e, regulaminem utrzymania porządku i czystości w mieście Kowary, e, umieścili je w workach, postawili przy, e, przy śmietnikach teraz zobaczyli, że trafiły one razem ze śmieciami nie po sobie, one, do śmieciarki, to że następnym razem już nie podejmą tego trudu i nie będą zareagowali do śmieci yy, i tak się skończy nasza cała reforma. Dziękuję. Proszę Pani ja chciałam prosić Pana Sekretarza, żeby jutro w trybie pilnym zlecało do sprzątania e, śmietniska, które powstało w przeciągu jednego i dwudni, przy ulicy Stasznice, ja. przeciwko budynku Pana i tak, spęczyta, ponieważ dzisiaj przeciągu odziemy, wlecałam, w przeciągu godziny, które wracałam do Karpacza i wracałam z powrotem, e, śmieci rozwijało po całej ulicy, tam cały wielki plac, stoją jakieś, nie wiem, Dwa tam nie było, jest ich tak dużo, że po prostu to, co tam się zostały zostało rozwalone, że po prostu jak się jedzie, to od razu bije w oczy, że jest jedno wielkie wysypisko. Ale tak, w takim miejscu, w którym przyjeżdża się do Centrum Kowa, dlatego ja tylko prosiła, żeby, zlecono to żeby to zostało na tyle, jak, jak, jak w jak w tym czasie, żeby pozostawiać tego na mikro, ponieważ te wszystkie śmieci to było się walały po e, całej ulicy. A druga sprawa jeszcze odnośnie, odnośnie lamp, na e, ulicy Izerskiej i e, Kaczarskiej, jeżeli się nie mówią, e, Zgłosiła mi też, że na pan nie palą e, na tych dwóch a jest oświetlony cały park przed przedwiośnie, e, przedwiośnie, który jest. Mówi, że po prostu e, jest jakieś niebezpieczeństwo, ludzie się boją wychodzić wieczorem na, z domu, ponieważ na ulicy jest ciemno, a, a, a tylko w parku palą pani się, się lampy. Ktoś bym prosiła, żeby na to Nie Proszę Panie. Zwracamy do sensu wczesnej prośby. Myślę, że pytań na temat przebudowy obiektu jest więcej i poczekamy na odpowiedzi na interpelacje zadane przez Pana Przewodniczącego i musimy się chyba w tej sprawie spotkać po raz drugi i przeanalizować jeszcze te dodatkowe pytania, które tutaj dzisiaj nie padły. Dziękuję. Ja. Pan, może prośbę do Pana sekretarza, bo ostatnio Pan Burmistrz na moje pytanie, kiedy będzie, kiedy będą zaprojektowane drogi, bo miały być do 15 grudnia drogi w Krzaczynie, ulicy Nowa i, i Nadrzeczna. Powiedział tutaj na sali, że do końca marca, więc okazuje się, wczoraj pytałem Pana Nawrockiego, powiedział, że nie, że to nieprawda, że do 15 maja z kolei. Bo do, dlatego bo jakieś tam szły nieścisłości, problemy są, dlatego do końca marca miały być y, projekty dróg. Okazuje się, że do 15 maja teraz z kolei. Żeby się nie okazało, że w maju robi się, że do 15 lipca i w tym roku nie zostałem skończonym. Chciałbym, aby burmistrz mi odpowiedział na, na, na to pytanie. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja chciałem może zastąpić pana burmistrza, bo uśmiechnąć <śmiech> się w ten sposób. Wczoraj te pytania, które pan Ardu pana powiedział, na komisji pan burmistrz Buna powiedział, że zaczynają niezłocznie kontrolować stan potrzebności pojemników przez wspólnoty zresztą niezłocznie, ale kiedyś niezłocznie, no to takie usłyszałem wczoraj y, o, o, wypowiedź pana burmistrza na ten debat już mówił, dlatego ci mogę przekazać, że tak wczoraj przynajmniej pan burmistrz tutaj na komisji powiedział. Jak sobie jeszcze państwo zasugerować taką, taką sprawę, bo y, pytanie tak samo. Czy ktoś z urzędu miejskiego y, z pracowników, którzy zajmują się y, gospodarką właśnie śmieciową, wyszedł i zobaczył jak wykonywana jest praca przez firmy oczyszczające. To znaczy czy skontrolował, czy zgodnie z umową, którą podpisano te firmy wykonują swoją pracę należycie. Powiem, że nie, a powiem przynajmniej jeden przykład. O tym, co Państwo mówicie, jeżeli powiedzmy firma wysypi się śmieci i leżą przy śmietniku, bo nie jest z reguży, przepełniony śmieci jest zobowiązana to sprzedać i zabrać tą sobie. Nikt tego, proszę Państwa, nie robi. My, żeśmy się dopatrzyli, bo powiem jako przedstawiciel w Mieszkaniowej, postanowiłem zająć się tą sprawą i wystawiłem w okresie, kiedy przyjeżdżają firmy, sprzątaczki do domów nasze i pilnują. Pilnują boksu jak to jest zrobione, a jak nie, to na telefon i zrobią tutaj do kierownictwa naszego, a my Druga sprawa, zauważyłem nie tylko u nas, mówię o tym, gdzie, ale i w całym mieście, że panowie przyjeżdżają i wysypują śmiecie tylko z pojemników, które są pełne. Proszę Państwa, a te, co są do połowy, tego nie zawierają. I później jest efekt, o którym mówi tutaj kolega radny. Jeżeli, powiedzmy, się go nie opróżni, no to się później wysypuje. Później przychodzą nasze wiatry tutaj, a w szczególności na wierzchowej i może tam gramiać te wszystkie pampersy i inne rzeczy, powiedzmy, które wypadają, powiedzmy, ze wsypujące. I to jest właśnie, czy ktoś bo mówimy o, o obowiązkach ludzi, ale również o obowiązkach urzędników, którzy biorą niemałe pieniążki i z tych właśnie opłat za śmiecie są wynagradzani. Żeby ruszyli w swoje szczętne wtedy i poszli zobaczyć, czy powiedzmy jest to robione tak, jak należy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Nie ja tylko krótko adpocent Panie Zbyszku pół roku temu, jak, jak mnie nie mieli pytania pana burmistrza dwukrotnie. Panie i Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalec działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2013. Bardzo proszę Pani Dyrektor. Proszę Pani Dyrektor, proszę sobie usiąść. Nie chcę Państwu zajmować więcej czasu niż to jest. Ustawiście Państwo materiał pisanej obszerny, tak obszerny jak i budżet ośrodka jest zakwierdzany. Skoncentruję się na kilku, jeśli można yy, danych liczbowych. A się Państwo mieli pytanie, chętnie na nie odpowiem. Otóż yy, w ubiegłym roku w ramach systemów, jaki ośrodek obsługiwał, bo teraz obsługuje jeszcze jeden system dodatkowo. E, wydaliśmy ponad 6 milionów złotych na realizację świadczeń, które ośrodek e, realizuje. Są to świadczenia pomocy społecznej, pieniężne, w naturze, w usługach, dosyć szeroka gama, również w formie nowych usług realizowanych przez asystenta rodziny e, w ramach e, ustawy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług wypieczniczych w systemie pomocy społecznej. W ramach pomocy społecznej objęliśmy świadczeniami 753 środowiska rodzinne. Większość z nich znaczna. Są to jednoosobowe do gospodarstwa domowe. Dodatki mieszkaniowe 334 rodziny na z mieszkaniami. Dodam, że w obrębie tych wszystkich systemów pomocowych Przekazujemy to w sprawozdaniu. Świadczenia rodzinne 70, 794 rodziny. Fundusz alimentacyjny 160. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 12 rodzin. To jest praca a, asystenta rodziny. Rządowy program dożywianie 515 środowisk. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 41. Dzisiaj w mediach od kilku już chyba tygodni zaczynają, więc mocno jest dyskutowany program świadczenia pielęgnacyjnego dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. W ubiegłym roku od lipca przestaliśmy zgodnie niestety, z decyzją, realizować realizować kontakty opiekunów osób dorosłych. Dzisiaj jest dyskusja, tak. Cieszę się, że tak jest, ponieważ jest to druga grupa osób przez jakiś czas, wystawały również świadczenie pielęgnacyjne ustawę z w ubiegłym roku w, w niewca. E, Świadczeń tych mieliśmy annywało około 46. Dla dzieci. 41 dla dzieci, 46 dla dorosłych. Z tych dorosłych nam wróciło z powrotem do systemu, który się dzisiaj nazywa specjalny zasiłek opiekuńczy, hmm, bodaj 7 rodzin 46 czyli 41 wypadło nam z tego systemu zupełnie. Wróciły te osoby do systemu opieki nad starszymi osobami, czy opiekunowie, którzy zdołali załatwić sobie przez ruchę w prawie, ale wrócili do pracy, rozwiązali umowę o pracę, ale musieli jeszcze spełnić kryterium dowodowe. Kto zdołał tak to załatwić, ponieważ trzeba zrezygnować z pracy, żeby dostać świadczenie, no więc zatrudnili się, rozwiązali no ale jeszcze kryterium dochodowe pozostało i większość tych osób e, w związku na z wysoką, ale przeciwne jest tam liczenie dochodów, bo liczy się dochód zarówno w rodzinie, która, tej osoby, którą trzeba się opiekować i dodaje się dochód średnią na osobę jeszcze w rodzinie, e, w której mieszka osoba, która ma się opiekować. To jest to, Tak nie załapują się z progu dochodowego. No to, to po prostu się tego nie przeskoczy. A trzeba wiedzieć, że wcześniej progu nie było. Po prostu nie było progu i nie musieli z żadnej pracy rezygnować, albo po prostu je nie podejmować. nie dotyczyły te regulacje i dzieci, i dorosłych, były takie same. Różnica jest jeszcze wysokości świadczenia. jakby nie patrzył, dzisiaj jednak w sumie wypłacamy 820 zł miesięcznie. W tym sam zasiłek wynosi 620 zł. I ten właśnie wypadek, o którym przed chwilą czytałam, po 200 zł, Yy, on został, świadczenie zostało podniesione 100 złotych i 200 pojawiło się w dodatku. De facto 820 zł miesięcznie dzisiaj wypłacamy, ale tylko, z część z tego jest yy, podstawą do naliczania składki emerytalno-rentowej, jeżeli takie świadczenie też już O 620. Tak, o 620 jest odprowadzona składka, reszta yy, tak dwa słowa, myślę, że to może Państwa trochę zainteresować, skąd bierze się taki. Skąd to się wziął, nagle teraz? To nie jest tak nagle, bo już wszyscy czekali, ośrodki, te osoby, czekaliśmy na zmianę ustawy o świadczeniach rodzinnych w tym zakresie. Zamiast zmiany ustawy, rząd podjął uchwałę o e, zmianie rozporządzenia e, Rady Ministrów, wydłużając do grudnia uprawnienia do dodatku 200. Zł. To jest jednoznaczne, że nie będzie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, tylko wydłużono zamiast do marca, wydłużono to teraz do grudnia te 200 zł i tak ten temat miał być zamknięty. Zresztą wszystkie ośrodki my również, żeśmy już wydali decyzję o zmianie w terminie e, przyznania świadczenia, wydłużając to też do grudnia. No pewnie teraz będziemy pracować nad zmianą świadczenia od, od 1 maja. To tak mówię przy okazji. Hmm, także ze świadczeń rodzinnych e, skorzystało w ubiegłym roku 794 rodziny, w tym były również te rodziny, które otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne. E, fundusz Wspierania Rodziny, czy nowy program dla 515 rodzin, jest to program 40%, pokrywa koszt tego programu realizowany jest, jest przez gminę pokrywany 60% z pieniędzy przekazywanych tam przez swoje z budżetu państwa. No i prace społeczne użyteczne 40 osób y, docelowo 40, ale przyjmowało nam się więcej osób, ponieważ część nieznaczna, która razem po, po porzuca, czy tam wymyśla jakiś sposób, żeby pracy nie realizować. Konsekwencji, tak nie, ale też będzie, tak. Kłodnia, w konsekwencji prawo uprawnienia również się ludzie w pomocy społecznej. Yy, cały koszt. Wszystkich świadczeń, wszystkich kosztów, jakie ośrodek e, wydał z naszego budżetu miasta i z budżetu, który jest tworzony e, ze środków przekazywanych przez wojewodę, ale również w ramach projektu unijnego. Ja dodałam wszystko, to, co że jest i przekażę informacji, które Państwo nie znaleźli, a jeśli by chcieli liczyć, to to się to potwierdzi. Tak. W ubiegłym roku w sumie ośrodek przez budżet ośrodka przewinęła się duża kwota 7 milionów 708 400 zł. Jest to kwota, która stanowi około 21% budżetu miasta. Ja tego nie liczyłam, ale takie dane Pan Burmistrz podawał e, na skutkaniu noworocznym, podsumowując właśnie ubiegły rok. Jest to kwota zbliżona, ta kwota wielkawna, zbliżona do kwoty, jaka w budżecie miasta jest Przeznaczona na sprawy oświaty dla całego miasta. Duży, duży. I to też jest ciągle moją troską, że niestety nie jesteśmy w stanie się tak zorganizować, w uniknąć samej struktury organizacyjnej ośrodka, byśmy mogli w końcu zwiększyć zatrudnienie w temacie administracji ośrodka. Po raz kolejny pisałam prośbę o zwiększenie etatu, jeden etat na obsługę administracyjną ośrodka. Obsługa jest dalej realizowana przez przeztokowy zespół pracowników księgowości, dyrektora ośrodka i sekretarkę, która przy okazji załatwia wszystkie sprawy związane z pracami społecznymi użytecznymi. Siłą rzeczy dla sprawnej obsługi ponad 2,5 tysiąca gospodarstw domowych, które nam się przewijają, skoncentrowaliśmy się z Księgową na takiej organizacji, żeby przenieść wszystkie możliwe siły do klienta. Natomiast rozszerzanie i zmiany ustawy o pracownikach samorządowych, temat kontroli zarządczeń, całej masy innych rzeczy, które są jednak nowymi rzeczami, akurat to z ustawy o finansach publicznych, Kolejne zmiany, jakie nas na tym zakresie czekają, wymagają e, zwiększonej obsługi administracyjnej ośrodka. Niestety nie udało mi się m, e, zdobyć jednak tych środków. E, pewnie w tym roku oczywiście znowu będziemy pisać taki wniosek. E, w tym roku zwiększy się za to zatrudnienie w dziale usiłku Ten wniosek w grudniu też Państwo zaakceptowaliście, tworząc e, w budżecie w grudniu uchwalanym na ten rok możliwości finansowe. Dodam jeszcze na koniec, że um, projekt, jaki realizujemy w ramach projektów systemowych, on została umowa z Dlano Wojewódzkim Urzędem Pracy podpisana do Stanach to jest dwóch lat ubiegły i bieżący, e, czyli pewne wydatki też już e, przenosimy też i na, na bieżący rok. Wszystkiego nie udało nam się wyda. wydać. Wydamy je prawdopodobnie w tym roku te pieniądze. One się zresztą pojawiły, bo wróciły już do budżetu, w związku z tym przystąpiliśmy do takich czynności. Podsumowując ten wielokratny budżet powiem tak, że mniej więcej połowa środków z tego całego budżetu to są środki przekazane z budżetu pojętowym, druga połowa to są środki, które tworzą pieniądze z projektu i pieniądze z budżetu naszego budżetu. One niestety rosną i rosnąć będą, ponieważ jest to związane z, z wzrostem kosztów domów, pomocy społecznej, realizacją pieczy zastępczej, e, kosztami pobytu dzieci w rodzinach, w zastępczych. To są te wydatki, które w ostatnich trzech latach znacznie zwiększyły koszty po prostu e, a, związane z realizacją zadań przez gminę pomocy społecznej. I to jest właśnie ten temat przekazywania do gmin zadań przez rządową podstawowa, może tak. Zadań, które kiedyś były realizowane na budżetu Państwa dzisiaj realizowane są z budżetu. No i na tym chciałam zakończyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja korzystałem z pewności, Pani Dyrektor chciałbym spytać o zasiłki w naturze, bo pewnie będziemy tutaj o... Pani Dyrektor się do tego nie odnosiła, ale my tutaj na... Yy... jakby koszty związane z wycinką tej drzew zlecaną przez Urządmiastę Firmą Zewnętrzną i z w ramach wynagrodzenia drewna pozyskane z tej wycinki. Mieliśmy takie zestawienie, z którego no, jak się wszyscy tutaj wspólnie, jednomyślnie stwierdzili, wynikało jakieś do dość śmieszne kwoty za, za drzewa, które często... 1,000 złotych, 10,000 złotych za do domu jednego lewnego, na przykład nie on wiedział jak jest to drzewo, I do drzewo było rozliczane jako złoty 80 i inne jak W sumie, dobrze pamiętam, bo nie mam teraz tego pokazać, 22 drzewa, z czego wiele rzeczy, to były duże drzewa, w sumie zamknęły się przy ponad 250 zł, zyskało na tym, zyskało na tym miasto. I, I mam pytanie, czy był w ogóle po, po podjęty temat y, przez Panią Dyrektor, czy może przez Pana Burmistrza, żeby to y, że właśnie w ramach y, y, zasiłku przekazać się potrzebującym. Bo wiem, że no jeszcze to dokończę, bo wiem, że bo nawet był taki program y, w tej tak. że w y, innych miastach w gminach tego typu y, działania się praktykuje. Nie, taki temat nie był podnoszony, bo w roku u roku my żeśmy, w lutym właściwie wypłacili, to był 20-stopniowy rozwój, mm. jak Państwo pamiętacie, myśmy wypłacili około 60 rodzin o tym, które w grudniu nam mm. nie zgłosiły się. 2012 roku, po jaki zasiłek na zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkania, bo, żeby wyjaśnić, zasiłek 70 zł na opał, to jest chyba nieporozumienie, taką kwotę, żeśmy mieli, więc to było dużo krzyku, że na opał zasiłek też poczyli, 70 złotych, słownie 70 złotych. Otóż w okresie zimowym 2013, 214 ani złotówki nie wypłaciliśmy na jakikolwiek opał. Nie się żadnych potrzeb. Zawisła i wisiała do grudnia od stycznia wisi nowa kartka, że z powodu niedoborów środków w budżecie ośrodka nie przewiduje się udzielenia tej formy pomocy absolutnie. Cross Państwo pamiętacie, tygodnie budżet było 15 tysięcy złotych na zasięgi celowe i no, się wypłakiwała mała kwota. Ten budżet został poprawiony, pojawiło się dodatkowe 10 tysięcy, co znaczy, że no, mamy 25 tysięcy, to nie rozwiąże problemu 400 rodzin, które te potrzeby mają. Yy, natomiast yy, wiem od niektórych podopiecznych, dwóch dokładnie, osób, a dzisiaj nawet jeszcze to była o tym mowa. Yy, wiem, że indywidualne osoby mogły zgłaszały się tego miejsca, zainteresowane tym, że chcą pozyskać to drzewo na opiekę. I te osoby takie zgody i za te grosze mogły kupić. Wiem o dwóch przypadkach. Ale wiem tylko to dlatego, że te osoby są przedsiębiorcze, mają chęć coś same zaobić i mają jeszcze siły, możliwości, żeby się tym zająć. Natomiast jako takiej akcji pozyskania tego drewna dla określonych osób nie było. I jeszcze dobra, z doświadczenia wiem jak wyglądało, kiedy im w innych czasach, mówię to jest może część takich czterech lat do tyłu, kiedy też mieliśmy takie wichury tutaj na terenie miasta gdzie MSR i, i te służby ratownicze, czy Strażacy Pożarni wycinali drzewa, była próba przewiezienia na przykład, pocięcia tego, gdzieś zgromadzenia. Problem się pojawił jeden. Kto będzie pilnował, to pocięte drzewo. Bo przymiarka zrzucenia tego na teren ośrodka pomocy, no, czyli na prawniku, no nie zadeklarowałam, żebym tam spała i pilnowała tego drzewa. Na terenie MSR-u nie było szefa MSR-u. Ostatecznie musieliśmy sobie odpuścić takie, takie, Tym razem na pewno takiej akcji nie było. Zgadzam się z Panem, że może powinna być, no. bo to są, bo to szkoda. To jest kwestia, takie... tak. Tak. Tak. to że... jest to pan o... o... o... ma Szukamy miejsca. Przekrócił tam z tyłu duży tam miejsca jest Panie Zbysza, do... no, Proszę prosić o głos. Dziękuję. Czy ktoś ma pytania do pani dyrektor? Nie widzę bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Przechodzimy do punktu ósmego. Jest to sprawozdanie komendanta komisarz ulicy w Bardzo proszę panie komendancie, proszę bardzo usiądź. Witam no. Państwa bardzo serdecznie. Proszę o eee, Może nie będę czytał tego sprawozdania, bo ono jest dostępne. Skupię się na kilku takich podstawowych elementach. Eee, może różnicach, bo no te, no te są i będą zauważalne dla Państwa może jeszcze nie w 2013, ale w 2014 roku na pewno. E, muszę Państwu zakomunikować, że e, cofnęliśmy się w czasie. E, jesteśmy na poziomie minus 10, czyli e, z problemami, które dzisiaj e, muszę sobie poradzić. E, spotykałem się 10 lat temu, kiedy zaczynaliśmy z Radą miejską w Kowarach e, debatę na temat etatów policyjnych wyfundowanych z budżetu gminy. E, Dzisiaj nie mam tych etatów, one wygasły. Wygasł również ostatni etat, który wywołałaby na Wysłatowice, czyli to jest minus 3. Na pewno Państwo słuchacie komunikatów, tak? przekazów medialnych na temat zdarzeń drogowych, takich nośnych, gdzie dochodziło do potrącenia przez pijanego kierowcę Kamień Pomorski, kilka ofiar śmiertelnych. To, ale również zobowiązania akcesyjne rządu polskiego podczas podpisywania umowy ratyfikacyjnej z Unią Europejską, między innymi tam było zapisane, że w ruchu drogowym Polska musi mieć 10% stanu policji, czyli 10% stanu policji musi pracować w ruchu drogowym, ponieważ mieliśmy najwyższy wskaźnik wypadków śmiertelnych, wypadków ze skutkiem śmiertelnym w całej Europie. Te zobowiązania rząd polski, a tym samym polska policja musiała wypełnić. A dlaczego o tym mówię? No dlatego, że nie przybyło policjantów w Polsce, żeby dołożył tego ruchu drogowego, czyli musiano przenieść już pracujących do służby ruchu drogowego, czyli witamy w rzeczywistości kowalskiej minus dwa etapy e, licząc tak y, pokrótce w ciągu w ciągu niecałego półtora roku do dzisiaj, bo to wszystko się dzieje to jest tak na pograniczu 2013-2014 jest minus pięć etapów e, ja to liczę również inaczej, Państwo macie tą informację o służbach, wykonaliśmy 3600 służb jakby tak policzyć, to jest na hmm, 360 dni, proszę że to jest 10 służb dziennie. 10 służb dziennie to jest 5 lat. A tutaj przy tych 5 latach to jest 100 służb miesięcznych. To jest minus 100 służb. Każdego miesiąca minus 10 służb. Dlaczego mówię, że jesteśmy na tym poziomie sprzed 10 lat? Dlatego, że dzisiaj Jestem w stanie mieszkańcom zapewnić patron interwencyjne. To z całą pewnością w długi wszędzie dojedzie. i to w miarę szybko, ale trudno mi jest zapewnić coś więcej. Czyli jeżeli byście Państwo mnie zapytali o latkorobotowe wieże, o jakieś dodatkowe działania, no to z tym będzie głowot. Bo dzisiaj jestem w stanie wyznaczyć 10 służb dziennie z czego sześć jest patron interwencyjny. Bardzo, może inaczej, nie jestem sympatykiem piłki nożnej, ba, mam nawet swoje preferencje klubowe, o których nie powiem, ale piłka można każdego, czyli co drugi tydzień, kiedy są rozrywki na terenie kowar, kosztuje mnie tylko zabezpieczenie meczu piłkarskiego po żadnym ryzyku, tak to nazwę, to jest cztery patrole 8 służb, a średnio 10 dziennie wystawiam. Kosztuje to sporo energii, a kiedy są takie spotkania, jak to, najbliższe, sobotnie, no to i służb jest więcej. Nie tylko moich, bo zajązamy sobie z tym problemem nie poradzi. No będzie rozpracowany prawie 40. Pan e, Radny Wrona, m, członek Stowarzyszenia Głośników Klubu Olimpia Kowary, e, bardzo mnie tutaj właśnie angażuje do pracy, ale bardzo to lubię. Ja lubię klubka nożną. Niemniej jednak to są koszty, które my ponosimy, wynikające z tego, że, że klub się rozwija, że klub gra lepiej i w coraz to zarówno, I tak powinno być. Niemniej jednak m, no to to sporo pracy to tak tytułem swojego <kliwiznika> zobrazowania, że lekko, lekko nie ma i, i... Ale to wszystko nie spowodowało w żadnej mierze spadku wyników pracy to. Jest, Powiedziałbym, że to jest, to jest rok tak, że... 2013, to jest, jak powiedział bliźniaczem odbicie tego, co było rok wcześniej. Co najbardziej Dyrektor, <kliwiznika> już nie ma. Pani dyrektor Wienajernik, my mamy wspólnych klientów. Ci, którzy przychodzą po za siłę, nie mówię, nie wszyscy, bo są ludzie bardzo uczciwi, po prostu w dotknięciu ust. I ten tylko należy współżyć, bo tak, tak mało jest wsparcia do no środka społecznego. Natomiast no jednak gromad osób korzystających z społecznej niestety są problemy, klienci równi. I, i no nie chciałbym powiedzieć, że to tak jest w każdym przypadku, ale generalnie, kiedy biorę za siłę, to my tak interwencji. Interwencji związanych <tryk> w wycieczestnę monotematycznym, bo, bo od Kiep to samo, ale tak? Najwięcej interwencji podejmujemy w stosunku do mm, sprawców pod wpływem alkoholu. I jeżeli mielibyście Państwo problem z doświadczeniami um, podstawowymi opieki zdrowotnej, zapraszam się napić i wezwać policję. Bo umieszczając Was w pomieszczeniu na zatrzymanych, musimy Was uzyskać pełną diagnostykę. A, z Żebyście mieli problem z tomografią, e, z jakimiś innymi tego typu e, bardzo e, długo oczekiwanymi badaniami, to zapraszam do mnie, macie to od ręki, w ciągu paru Ania skorzysta. E, tak niestety jest. I, i to absorbuje przede wszystkim czas. E, zabierając człowieka do wytrzeźwienia, a średnio jest to jeden dziennie, poświęcamy na niego minimum dwie godziny, e, odliczając komunikację, czyli przejazdy. E, tutaj bym chciał wytrzymać się, nie wiem, jak to zrobić, ale pochwalę bardzo mocno szpital w Bukowcu, bo my w Bukowcu oczekujemy na badanie zatrzymaną nie więcej jak 15 minut. To w bardzo trudnych przypadkach pół godziny. Dla porównania patrole z Jerniej Góry, które muszą pojechać na Logińskiego, czekają 3 godziny na to, żeby lekarz zobaczył tego zatrzymanego. 3 godziny minimum tutaj z Panią Prezes Gajewską kilka lat temu. Jeszcze wtedy Pan Radny Pan Radny Płoński wtedy nam pomagał. Doprowadził do podpisania takiej umowy, jaką mamy dzisiaj i, i to oszczędza mi czas, oszczędza czas patroli. Dzisiaj ta umowa z Bukowcem jest na tyle rozszerzona, że przyjeżdżają tutaj Patrony ze Szklarskiej Polęby, przyjeżdżają z Jeleniej Góry, bo opłaca im się przyjechać tutaj, oczekują z 15 minut na badanie, dalej? Jeszcze 3,5 godziny na Uniskiego. Yy, mm. Ale niemniej jednak i tak te dwie godziny jest to z Oczywiście, a może jeszcze inaczej. Yy, dzisiaj ten stan etatowy, pan radny Mazurak będzie pamiętał poprzednie lata, dzisiaj stan etatowy zespołu prewencji, czyli tych przewidzianych do interwencji, do patronu pierwszego, yy, to jest 6 osób. Tyle mam etatowo zapisanych 6 osób. Jakbyście Państwo to przeliczyli na całodobową, trzyzmianową służbę interwencyjną, no to by musieli pracować bez przerwy. Bez urlopu bez wolnego. Wtedy wystarcza. Oczywiście tutaj posługujemy się do tego dzielnicowymi, żeby ten patron interwencyjny zapewnić. I jakoś sobie radzimy. Radzimy sobie na tyle, że nasi dzielnicowi w każdej ze szkół. z odpowiedzialnością to mówię i w mieście, i w terenie gminy Wysokowice. Um, problemów dzisiaj w szkołach jest no, zdecydowanie więcej jak kiedyś. I te problemy zaczynają się, no, kiedyś był problem gimnazjum, dzisiaj te problemy czwarta, piąta, szósta szkoła klasy podstawowej. I, ale znajdujemy na to czas, próbujemy jakieś nie jakieś tylko mam wypracowane sposoby na to, żeby, żeby problem rozwiązać. Nie zawsze da się to zrobić od ręki. Teraz będzie znowu taka aluzja. Sąd Rojomowy ja Wieloletni Urząd Wydział Rodzinny i Nieletnich nie rozpatrzył do dzisiaj jeszcze naszych wniosków, które kierowaliśmy tam w marcu zeszłego nie jest to tylko mój problem. Problem całego powiatu. Praca sądu jest niezawisła, na do wpływu. się zatrudnia. To ten zespół angażuje nas do pracy i my uczestniczymy w pracy tego zespołu. Wywrócono zostało to zupełnie do wymogami. Myślę, że jeszcze nam potrzeba czasu, żeby dopracować yy, ramy do dobrej współpracy, ale uczymy się na błędach i, i, i te błędy staramy się eliminować na bieżąco. Około 25 takich procedur w zeszłym roku przeprowadziliśmy, gdzie prowadzący jest zespół dyscyplinarny a my tylko uczestniki. Jednych uczestników. Jak to się sprawdza? Taka procedura niebieskich za to za powinna doprowadzić do tego, żebyśmy wszczęli postępowanie przeciwko zręca w osobie, która się zręca na rodzinie. Takich postępowań przeprowadzić właściwie tyle samo, ile tej procedury, czyli 23 takie postępowania, ale niestety tylko trzy się oczywiście takie ustarzenia. No, Zacznijmy do końca, bo myślę, że w pozostałych przypadkach na pewno ten proceder został zatrzymany, o ile musimy takowi kogoś wskazać, na pewno w znacznym stopniu popłonąci rodziny. Będę się skupiał trochę jeszcze na temat tej opiekuńczej roli, mojej jednostki, dziesiątki, a właściwie setki wystąpień o leczenie, leczenie, od uzależnień, to nie tylko, ale choroby. Musi oczywiście wystąpić taki element zagrożenia życia i zdrowia, gdybyśmy mogli z takim wnioskiem wystąpić, a komisja mogła go na okazji, to, są to przekazać, to musi być ten realny element zagrożenia życia i zdrowia. Samego uzależnia z gdzie ten problem alkohol... alkoholowy jest dosyć sporo. Nie tylko kowary, bo wina również całkowicie. E Czy w tej sferze takiej opiekuńczej dosyć sporo mamy do zrobienia e w zakresie pracy prewencyjnej, to już taką delikatnie tylko wspomniałem, to nie znaczy, że nie mamy tam wyników. No, blisko tysiąc mandatów nałożonych e to jest dosyć sporo. 106 tysięcy złotych jest kwota tych grzywien, które nałożyliśmy. E Około czy ponad 400 postępowań prowadziliśmy w formie takiego postępowania e przed sądem postępowania o wykroczenie. To też na Słowacji 60 nastąpiły zmiany. E One będą odczuwalne w tym roku, bo zmiany nastąpiły z 1 listopada. Dzisiaj wykroczeniem jest czym, gdzie wartość yy, wartość straty, czy wartość, yy, wartość yy, taka graniczna to 420 zł i Jest to wartość krocząca za każdy, w każdym roku o wartość inflacji. Czyli to jest namoryzowane co roku. W zeszłym roku 400, przez miesiąc, czy dwa, co roku jest 420 I to jest wartość graniczna nie jest przystępna na wykroczenie. Yy. Dla mieszkańca właściwie nie powinno mieć tu różnicy i myślę, że nie ma, bo i tak sprawa trafia do tego Sądu wiele nie to jest Wydział Publikarny wiele w Górze, więc a czy to jest przestępstwo, czy wykroczenie, to nie powinno mieć tej różnicy. Na pewno korzyść odnosi tylko sprawca, bo ma troszkę łagodniejsze zagrożenie w przypadku wykroczenia. Sporo jest tych postępowania o wykroczenie, które prowadzimy w właśnie Kierując wnioski do Sądu, dawne wnioski hmm, kolegów, Mandatów dosyć dużo, wniosków jeszcze więcej, przestępstw na szczęście nie więcej. To jest mniej więcej poziom zeszłego roku, plus, minus 560 przestępstw. E, w ciągu kilku lat, nie wiem jak teraz to będzie, kiedy, kiedy jest nas troszeczkę mniej, ale kiedy, kiedy pracowaliśmy w takim właśnie dużym wsparciu gmin, to do poziomu 560 schodziliśmy od poziomu 966. 960 do 560 e, takie spadki w tym okresie, jeżeli chodzi o przestępstwa, zanotowaliśmy blisko 50%. To, to naprawdę jest o czym mówić. E, poczekamy na ten rok. Dopiero pokażę, jak to, jak to się przedstawia. Chociaż po tych Powiedziałbym, że w kwartale że że tych przestępstw jest mniej. Zawsze w okresie zimowym liczymy na wsparcie białej prewencji, czyli śniegu i mnozu. W tym roku tego nie było, ale przestępstw i tak jest zmieni. Oba tak dalej. Tak. Jeżeli, już tylko sygnali powiedz, że Państwa trochę zanudzam, ale powiedziałem, że będę dzisiaj mówił dłużej o Pani Dyrektor Kawałek. Jeżeli chodzi o poziom wykrywalności, to, to tak powiodą tylko sygnali i na końcu również poziom zeszłoroczny. Dobry poziom zeszłoroczny. Na pewno 60% wszystkich przestępstw zostało przez nas wykrytych. Przestępczość samochodowa, czyli kradzieża pojazdu, jest to coś o czym mówimy, ale to nie jest problem dla to, to jest przedział 10-11 przestępstw rocznych. To nie jest problem, inni mają problem, my nie. Yy. W tej kategorii przecież pojazdów yy, to są yy BMW, yy, to są Audi Q7, ale również Fiat 26 p Na statystyki pojazd to pojazd. Tak naprawdę takich pojazdów, gdybyśmy <śmiany> zauważyć, że gdy to była kreż, dobrego samochodu to było 5. 5 to stare, bardzo dużyne samochody. Ja myślę, że tyle czekam na Państwa pytania, to może będzie. Ja bardzo dziękuję, chciałbym zapytać o dwie rzeczy, czy firma komendanta z etapów, które wynikają jakby z wewnętrznych przepisów chyba e, policyjnych dotyczących mhm. danej miejscowości, to czy te etaty, które są jakby przepisane do kola, czy te wszystkie etapy w tej chwili są obsadzone, Dwie rzeczy. W tej chwili to czego się zmieniło od tego, co jest napisane. Mam jeden, jeden wakat. Mam jeden wakat i to jest wakat w takiej grupie dochodzeniowej. Tam jest wakat z dniem 1 maja do Uzuwia. Będziemy pracować na pewno. To takie było moje jedno pytanie. Dziękuję za odpowiedź. A drugie moje pytanie to jest takie, wiąże się z tym, że gmina Kowary kiedyś dofinansowała Dofinansowywała hmm. jakby okresy dni e, byli policjanci do prewencji e, z zewnątrz, którzy byli jakby, na ten okres, e, bo tak jakby wynikało z tego, z tego, co się dzieje, że w okresie wakacyjnym jest zawsze więcej e, tych tak, I Dlatego ja się chciałem do... zapytać, już nie wiem, czy się znalazły pieniądze, to jest na do dyskusji, czy by się udało znaleźć jakieś pieniądze, ale nie wiem, czy dobrze by nie było, my wiedzieli po prostu, ile by kosztowało na przykład. Jest tak e, przygotowany do podwiedzi. Dwa etaty w okresie letnim. To, co kiedyś w Gowarach się odbywało, to nazywam turnusy. One były to, były to turnusy czterodniowe i żaden z tych turnusów nie wypadł na dzień wykiadowy. Mówię czterodniowe, bo już po, kiedyś wspomniałem, znaczy na początku wspomniałem, rozgrywki piłkarskie nie obserwują tylko mnie. Ci, co przyjeżdżali, to są y, policjanci oddziałów prewencji. Oni zabezpieczają ekstraklasy, pierwszą ligę, drugą ligę i oni każdy weekend jeżdżą tam, gdzie piłka nożna. <śmiech> Jak y, znowu się do pana radnego, on y, pewnie wie albo nie wie, mecz y, Zagłębia Lubin ze Śląskiem w Wrocław zabezpieczało 700 policjantów było dużo. I tysiąc było w na stadionie w Lubiniu. Więc to, to jest taki rodzaj zabezpieczenia. Nie na każdym meczu jest tyle, ale na każdym meczu działu prewencji Wiltent Więc skorzystać z tego działu prewencji do końca czerwca praktycznie nie można. Później okres wakacyjny. Kiedy Ligi śpią, można by, ale wtedy wszystkie oddziały prewencji, może nie wszyscy, ale znaczna część tych policjantów idzie na uglokie. No bo przyjdzie z jesień i znowu będą rozrywki piłkarskie. Nie jestem przeciwnikiem piłki nożnej, ale absolutnie to ogromne siły policyjne. Więc takie turnosy, o których Pan mówi, Panie Przewodniczący, dla poprawienia wizerunku Pana Przewodniczącego można zrobić, natomiast dla uprawienia bezpieczeństwa mieści się niewiele do w zeszłym roku dzięki przychylności komisji w budżecie 2013 zapisaliście państwo na służby dodatkowo płatne 10 tysięcy złotych. To zabezpieczało każdy weekend od ostatniego weekendu czerwca do drugiego tygodnia września. Każdy weekend na drugiej i pierwszej zmianie dodatkowych patrolów, koszt 10 tysięcy złotych. No, Państwo to przegłosowaliście, to było w budżecie. Niestety, pomimo moich mocnych nacisków na Pana Burmistrza, te pieniądze nie zostały uruchomione, ponieważ, ponieważ y, były inne potrzeby, było 500 miasta i tego typu rzeczy. to jest taka kwota, która by zabezpieczała. Ten... To zabezpiecza Pato, piątek, sobota na drugiej i trzeciej zmianie. Mówimy o kwocie 10 no w tym roku może ponadto tysięcy złotych. To są takie najtrudniejsze, że... Tak. nie powiem, najtrudniejsze... Znaczy okres wakacyjny dla mojej pracy zaczyna się w pierwszy weekend maja. W pierwszy weekend maja następuje wiosenne przebudzenie. Wszyscy grillują, wszyscy się odwiedzają i to jest znacznie, zaczyn mojej pracy wakacyjnej. Od tego momentu jest już tylko gorzej. Kończy się to w drugim tygodniu września, kiedy... Studenci wyjeżdżają już na uczelnię dzieci w Dziękuję. To proszę Panie Komendancie, ja mam trzy kwestie. Pierwsza to taka, że... znaczy, ja czy mogę uzupełnić te informacje, co już mówił Pan Przewodniczący. Czy były jakieś rozmowy odnośnie tych dodatkowych etatów, ale nie tylko w okresie tam, nie wiem, letnim yy, czy wakacyjnym, czy była rozmowa jakaś z panem burmistrzem, czy jakieś wnioski wpływały może do Rady Miejskiej, żeby to ja zabezpieczyć te środki, Ale środki na środki, a to dodatkowe etaty, które w na Te, które już wgasły? Tak. No, nie jest tajemnicą, że burmistrz y, jest y, temu przeciwny. Y, nie wiem, z czego to wynika. To są etaty refundowane przez miasto i to jest właściwie, to musi dotrzeć do państwa świadomości. Y, Etapy miasto refunduje, tak, ale nimi nie rządzi, one są w strukturach policji, każdy pies ma jednego pana, tym panem niestety, a apostety jestem ja, oni wykonują moje polecenia i są, oczywiście pracują na rzecz miasta, ale to ja decyduję, nie może pan, pani radna decydować, że dzisiaj by chciała ten patron na ulicy Wiejskiej, nie możemy o tym dyskutować i tu będzie teraz sztycek. z wznos do Pana Przewodniczącego Komisji Ładu i Porządu. Możemy o tym wszystkim decydować i rozmawiać, ale spotykajmy się na komisjach częściej niż raz do roku. Jestem za. Tego bez głosu już nie mamy, niestety. Ja jestem ja jestem do dyspozycji. Właściwie jak nie jestem chory gdzieś na wyjeździe, to jestem do dyspozycji zawsze. Nie chcę panu mówił, nie w żadnym posiedzeniu. E, bo czuję się zobowiązany, żeby tak zamiast pracować. E, także temat oczywiście e, może wrócić. Może wrócić. Dla budżetu nie jest to kolosalne obciążenie. Najtrudniejsze obciążenie przy, jeżeli państwo, i e, myślę, że przyszli radni, bo, bo tutaj wasza kadencja już się kończy. Więc to, to, to jest temat dla nowej Rady, y, może dla nowej Starej Rady. To nie jest duże obciążenie. Y, oczywiście tak jest, to wydatek. Mogę powiedzieć konkwialnie, że na bezpieczeństwie nie można oszczędzić. Tak, nie można. Y, no, Mogę powiedzieć również, że to nie dla mnie, bo to dla mnie mieszkańców. Ja z tego czerpię tylko tyle, jak widzę ten Patron ludzi, siebie Umowa jest 5. Metrów. 5 lat zobowiązania dla gminy. Długo. W pierwszym roku mm, zobowiązanie na jednego funkcjonariusza jest mniejsze niż w ostatnim piątku. To się wiąże z tym, że policja no, ma pracować. To są kwoty w pierwszym roku to jest rocznie na jednego 30 do 40 maksymalnie 80 tysięcy, w ostatnim do 50. Czyli tak jak kowary refundowały dwa etaty, to w ostatnim piątym roku może pani sprawdzić tutaj yy, z pomoże. Myślę, że rocznie by byłoby to więcej niż 100 tysięcy na rok. Chyba nigdy nie przedmiot 80 yy, Oczywiście tutaj też moja rola. Im szybciej ich awansuje, tym wyższe zobowiązania dla, dla, dla gminy. Yy, dlatego staram się to robić racjonalnie. W gminie Mysłowicę, która myślę, że przeżywa wielkie kłopoty finansowe, w ostatnich miesiącach refundacji dopiero zamianowaliśmy na etat dzielnicowego tego dzielnicowego. To był na etacie policjanta. żeby te zobowiązania były mniejsze. Tak, on otrzymywał mniejszą pensję, robił robotę dzielnicowego, ale cieszył się, że ma robotę i że ma pensję co <śmiech> w latach, Dzisiaj mam jeszcze problem z tym jednym etapem, ponieważ w tej chwili jest u mnie w nadetacie, Nie mogę go trzymać, więc wykształconego dzielnicowego oddam do cieplic albo do Jeleniej Góry, do, do, do komisartu pierwszego. Tam mają wakaty na dzielnicowe, nie mam dzielnicowego, którego nieźle nie mogę. Pójdzie tam pracować. No i to jest taki problem. To jeszcze do kójdę. Ja związę Panie Przewodniczący, miałem panie. trzy pytania i dopiero, trzy. Nie, dopiero dostałem odpowiedź na pierwsze pytanie, jeszcze skończyłem. Panie komendancie, o ile sobie przypominam zeszłoroczne sprawozdanie, zaczął je pan słowami, że nie będzie pan odpowiadał na temat nowego posterunku policji. W tym roku pan tego nie powiedział, więc... przepraszam komisariatu, więc chciałem się dowiedzieć, czy są jakieś postępy w tym temacie. Nie ma. Dobrze. Jest coś takiego jak ustawa o modernizacji policji. Pan premier, pan minister Sienkiewicz taką ustawę w Rzymie. Dotyczy ona komend miejskich powiatowych i komisariatów, które mają więcej jak 60 etatów. I tam naprawdę pan, o pan sekretarz będzie wiedział, bo chodzi po pocztę, pan w komendzie miejskiej, więc wie jak ta ustawa działa. Jakie tak powiem, chyba lepsze? Niestety nie mam możliwości czerpać z tych, pieniędzy, z tych pieniędzy, ponieważ mam za małą jednostkę. Eee, więc tylko fundusze celowe, komendy głównej, bo to tylko komenda główna może e, wybudować komisariat. E, nie chcę mówić o jaskółkach, o światełkach w tunelu, bo, bo tyle razy się tego błysku i gazu, błysku i gazu. Teraz znowu zapłysł. E, zobaczymy, co z tego poświęcia wyjdzie. E, Mówiłem Pani, um, mówiłem już tutaj kilku osób, że o 22 dostałem telefon z Komendy Głównej, że musiałem wysłać na to zdjęcia komisariatu, ja miałem takie przygotowane folder najgorsze. To nie było trudne. To nie było trudno, mam ten folder przygotowany i ja wysłałem te zdjęcia do Komendy Głównej, podobno coś bignęło, a to muszę poczekać, nie wiem jakim to będzie, jakim to będzie, jakim to będzie miało przełożenie, czy coś tego będzie w ogół. Jesteśmy również, nie wiem, czy Państwo wiecie, pewnie wiecie, że, albo słyszeliście, bo to w mediach było głośno. w Wielkiej Górze odszedł na emeryturę Komenat Miejski. Pan Zbigniew na poszedł na emeryturę. W tej chwili jest etap bez Królewia, właściwie powierzenia obowiązków jego zastępcy, Panu Komenatowi Modrzykowi. We Wrocławiu przeprowadzono procedurę konkursową na ten wakujący etap. Procedura jest zakończona. Zwycięstwo tej procedury jest znane, tylko jeszcze nie mianowo. Prawdopodobnie dnia 1 kwietnia, myślę, że nie będzie kawał, Zdwigniew e, Markowski, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Wielonej Górze, e, obejmie funkcję Komendanta Miejskiego. Zastępcą Komendanta Komisariatu Komisariatu w Słucham? Był zastępcą Komendanta Komisariatu w Tak, to prawda. Był, ja jestem tym, później na jego miejscu i tak zostało do dziś. Pani, nie, budzie, Pani, gdzie Pani, będzie nie, nie, tak, ludzie, budzie, budzie, nie, nie, nie, nie, nie, Dobra ścieżka, o bardzo. Bardzo, bardzo. proszę. proszę. Ja. I ostatnią rzecz, panie przewodniczący, panie Komendancie, już kiedyś z panem rozmawiałem, e, czy może znalazł się jakiś sposób e, odnośnie poprawienia też bezpieczeństwa na ulicy Jeleni Górskiej, na tej prostej, chodzi bardziej o e, tak. nad, nadmierną prędkość. Powiem, kierunku. że tak. e, m, mam większą śmiałość korzystać z ruchu drogowego po danym etatę. Więc w ramach współpracy co najmniej 4 razy w miesiącu na no takiej mówię współpracy. Oparliśmy relacje z panem naczelnikiem. Ja daję człowieka, on daje drugiego człowieka wideorejestrator i samochód. I pracujemy tak już kilka, no czy kilka, trzeci miesiąc, będziemy tak pracować. Współpraca jest owocna z każdej służby 16 mandatów. Więc to tak mniej więcej wygląda. Pracują 7 godzin, no, dla pewności. Z tych 7 godzin pracy 16 mandatów przełożył za przeproszenie prędkości. Sam nie posiadałem już urządzenia Ta, na mierzenia prędkości. Tak zwana suszarka, którą posiadałem, a pewnie z sieci tej informacji medialnej wszyscy zarzucili, że ona jest B. Niewiarygodna, B. Niewiarygodna, musiałem zdarzyć do magazynu. A Robiła swoje. Jeżeli nie było z tego mandatu, to jeżeli staliśmy na Kamiennogórskiej, mrugali od Kostrzycy, od Kostrzycy wszyscy, wszyscy byli pojechani. Zmieniliśmy miejsce, to w drugim miejscu, przez kilka kilometrów było spowolnienie ruchu, wszyscy jechali 40. Czyli o ile nie było tego efektu wymiernego w postaci mandatu, prewencyjnie było super. Dzisiaj będzie ten efekt rejestratora. Pracujemy tak właśnie z ruchem drogowym, żeby to no nie tylko Jelenia Górska. Były to Wolności. Były też no. wnioski z ulicy Ogrodowej. Yy, ja to wszystko gdzieś tam analizuję. Taki rodzaj współpracy, żeby tę prędkość zmierzyć. Ja nie mam takiej możliwości. muszę to zrobić ruch drogowy. A żeby być częściej, nie zdaje człowieka takie czujnie tańczę. W ten sposób. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pana. Ja mam tylko pytanie dotyczące dzielnicy. Dobrze, więc jest to na pytanie pokrętne. A po co mieć śledzią? Mają sprawy pewnie, które mogliby złożyć. Bo ja, jak nie mieszkuję, nie mam potrzeby za dziewięćset. To tak drugą stronę, ale to, niech Pan tego wiesz, jako żart. Kowary mają dwóch dziewięćset. Średnio 5,5 tysiąca mieszkańców jednego. E, ci, którzy potrzebują e, znać ma z tym problemu, pracuje u mnie jeszcze obroniona cialą służba dyżurna, telefon 997 e, bo nie 112, 12, 997, e, funkcjonuje i każdy może zadzwonić i tych telefonów jest 120 i te kontakty dziewięćsetowymi są. E, Tutaj jeszcze, muszę Państwu powiedzieć, o takim małym rozwiązaniu, które kiedyś chciałem, do którego chciałem zaprosić miasto. Nie udało mi się gminę, nie udało mi się, Musiałem to co sam zrobić. Yy, moi ulicowi mają już od dawna, od yy, służbowe telefony. Do Spróbuję namówić yy, takiej kampanii, którą kiedyś zrobiliśmy. Yy, nawet to kampania wizytówkowa, plakatowa. Tak. Jeżeli, jeżeli bo to nie były duże koszty. To się oparło tak naprawdę o drukarnię związku Mika karkolowskich i inwencję twórczo Andrzeja Węgę, który opracował graficzne projekty wizytówek i plakatów. Teraz, kiedy jestem ten numer telefonu do nich bezpośredni, powtórzymy ten kapel. Yy, I. Wiem, że niektórzy potrzebują tego kontaktu, niektórzy tylko dlatego, żeby wiedzieć, nie dlatego, że potrzebują faktycznie. Ale jednym i trzeba wyjść na e, To chcę w ten sposób rozwiązać. Jest fajnie, no, każdy no, ma numer no, służbowy, no. nie powie, że nie odbierze. A no. e, jak e, zobaczy, to czy nie będzie miało dzwonić, no, bo też nie można im powiązać to jak my nie, że to rodziny dzwonę za rozmową. Nawet to najmuje. No, Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pan. Proszę Pan Zbyszańczyk. Ja nie chcę wstydawać panu komendantowi, ale chcę powiedzieć, że powiedzmy szefem komisji jestem od niedawna. Tego pana no, postawionego no. królkościżonego nie ma. Nawet nawet formy siedzącego, to jeżeli były to obiecanki jakieś do tego strony, jak zresztą panie komendancie, mamy się tyle czasu i wiemy, że jeżeli są potrzeby dotyczące spraw finansowych, należy je składać w momencie budowania budżetu. Tutaj nie można powiedzieć w ten sposób, bo de facto ja uczestniczyłem w pracach, kiedy zatrudniono dwóch pracowników tutaj dodatkowych stworzono tutaj możliwość zakupu niejednego pojazdu. W związku z powyższym tutaj Rada robiła wszystko co możliwe. Włącznie, jak pamiętam ze wspólnym protestem na temat możliwości, żeby nie likwidowano tutaj nam powiedzmy komisarz, znaczy y, służb dżutu i to są też na tej rady. Tutaj nie do końca wychodzi wszystko i tak dalej, tylko mówię, że kwotę, o którą to Pan mówi, bo to kwoty, powiedzmy, utrzymania tutaj yy, etatów są znaczne i powiedzmy chwil w chwili pół, obecnej do, do półrocza na ten temat nie możemy się wypowiadać, ponieważ jeżeli będziemy mieli zamknięte półrocze musimy ewentualnie coś myślić. nie. bo jeżeli jeżeli, powiedzmy, planujemy jakieś wydatki to ta jak wynika to yy, z uchwały budżetowej musimy mieć przynajmniej, to, jeśli były jakieś, powiem w ten sposób, jeśli bym otrzymał jakieś informacje, na ten temat, gdybym pytały do Biura Rady, oczywiście komisja by na tym dyskutowała jak komisja budżetowa, bo jestem w jednej i, i drugiej komisji. I tutaj byśmy mogli rozmazywać. Ja, ja, ja zawsze jestem przychylny służbą budżetowym, bo z nich się wychodzę i zaczynałem ra, jako radny będąc funkcjonariuszem policji w tych komarach, a że głowa tego powiedzmy ratusza, powiedzmy, nosząc trochę w innym kolorze, powiedzmy mundu, w chwili obecnej, odkręciła się na bok i nie chce patrzeć na nas, no to jest już wyższa. Ja, ja, nie, ja, nie, ja nie robię wyrzutów y, nikomu. Ja tylko mówię, że coś się skończyło, tak? Żeby się zaczęło na nowo, no to musimy to dyskutować. I myślę, że Przy to, od półrocza, żeby do, do nowego projektu budżetu y, można było jakieś decyzje podjąć, no to musimy zacząć pracować od półrocza, żeby żeby to wszystko przestawić, prawda? Jesteśmy ja. za, panie komendanci i przynajmniej komisja, moja, przynajmniej skład mojej komisji, nigdy nie negował, że potrzeba, powiedzmy, zwiększenia. Ja powiem szczerze, że liczę, e, e, e, chociaż to nie jest realne, że powiedzmy, tutaj komisariat o policji w Kowarach e, według mnie, to powinni wrócić do obsługi tylko koła, a powiedzmy, my e, złakomice sobie powinni ten, e, obsługiwać jednostką, którą który od, e, może, dzięki likwidacji pana Ciosnaka, dlatego pan ciosnak zlikwidował komisarza tymysła komisarza, a de facto byśmy mieli tutaj dosyć mobili. No ja wiem, że były odgórne naciski na, na, na ten temat, ale faktycznie obsługa naszego tutaj miasta byłaby nam lżejsza ale w chwili obecnej, ale my nie będziemy debatować chwili obecnej Ja, ja. jeszcze tak ja tylko tak pan tutaj... radny mówił. Czy Państwa, komisarz Kowara pracuje za dobrze. Bo w myśl ustawy, tzw. naliczeń etatowych e, ograniczając przestępczość o 500 przestępstw mniej e, spowodowaliśmy, że według ustawowych naliczeń etatowych nie powinniśmy pracować w takiej formie, powinniśmy być postacią, który ma 15 osób, bo e, te naliczenia etatowe wynosi by się między z zagrożenia na 1000 mieszkańców. To jest strzał własną stopę. Im lepiej my pracujemy, w tym, według statystyki, powinniśmy mieć nie Bo takie, takie są sposoby, to jest jeden z, tylko z tych przeliczników, ale według niego nie powinniśmy być komisariatem pracującym w obsadzie 28-osobowej, tylko posterunkiem 15 osobowym Także, no tak to wygląda, Dziękuję, tylko, bardzo, nie chodzi dziękuję bardzo, Panie profesorze. Jeszcze panie Pani Narysie. Pani Narysie jeszcze proszę, proszę o y, Skorzystam z Pana obecności i państwa radnych, ponieważ mam takie wrażenie, że sprawa, która już się ciągnie jakiś czas, to pewnie się jeszcze pociągnie przez najbliższe y, kilka miesięcy co najmniej. Pan komendant zna sprawę spowalniaczy z przedszkoły nr 3 i to właśnie chciałam Państwu przedstawić dzisiaj. Od, myślę, że gdzieś od dwóch lat spowalniacze zostały usunięte i razem z dyrekcją, z rodzicami, z panem komendantem Próbujemy jakoś przywrócić ten stan na ulicy Pierwszego I Maja. Ciężko. Ale to jest po prostu rzecz y, ważna. Bo to jest, ta, ta, jest ta, pewna, Tak, Pani Mariusiu, ale już tłumaczę. Um, jeżeli wybudowaliśmy to, według starych przepisów budowlanych, na nam nie każe, nie instalację, instalacje, przenosić liczników w inne miejsca, bo no to było wykonane na tak, starych przepisów. Kiedy zdjęliśmy testowanie przed, i chcemy je postawić na nowo, no, musimy to zrobić według nowych, nowych przepisów. A te, w myśl nowej wizji, inżynierii ruchu, nie są przewidywane na drogach. No. I tu będzie to, mimo nawet chęci, czy niechęci, czy, czy, nie czy majątki wsparcia, bo ja będę wspierał, będę pisał, mój dzielnicowy w tym zakresie w tzw. stolików roboczych, już kilka, ale wiem, że to będzie powód, bo od takiego ograniczenia, się odchodzi. Ale to znaczy, że nie ma nic zamian? Nic nie zaproponowano? Jeżeli chodzi o spowalniacze drogowe, ja? nie Można budować platformy zwalniające. Yeah. Takie na odcinkach dosyć długich, tak? Że tutaj wjeżdżamy, do... tak? Wjeżdżamy. Aha, aha, aha, aha. Takie platformy, ale to, to naprawdę duży, duży koszt mhm. i no już pomijam całą otoczkę, projekt budowlany, takie inne rzeczy dosyć kłopotliwe, żeby takie rzeczy wprowadzić. Powiem tak, jak się usunęło przy jednej rzeczy, trudno do tego wrócić, bo trzeba to zrobić według nowych przepisów, a te tego nie przewidują. Mm -hmm. Czyli w takiej formie na pewno nie wróci. Nieopatrznie pozbyliśmy się pewnego zabezpieczenia, tak. bardzo ważnej Tak, Postawienie tam znamu liczeń celów 20 na godzinę przy moim braku możliwości zmierzenia tej wartości. Czyli nic nie daje. Mm -hmm. No oczywiście, no, wdejrzał o świadomości społecznej, że ludzie widząc takich taki prawda? Ale tam jest problem, bo niestety wygodnictwo rodziców polega na tym, żeby podwieźć nie do szkoły, na schodę, albo na kapkę schodową. I każde dzisiaj to dziecko chce dowieźć samochodem tą samą szkołę. Trudno też zawolnić takie występowania. Ale to powoduje dłoń, tam nie ma. Tam u być na 10-10 tak. to jest powodliwe. To, to znamy i to po prostu musimy tylko liczyć na współpracę między nami i, i Państwem, ale y, bardziej y, takim są, są ba ilume, ilume. ważniejszą sprawą, myślę, jest ta prędkość kierowców, którzy poruszają się po ulicy 1 maja, nie rodziców podwożących, ponieważ tam pan dyrektor próbuje w pierwszych dniach września rozwiązać w jakiś sposób tę sytuację, otwierając boisko na przykład, wjazd rodzic, umożliwiając wjazd rodzicom na boisko. Natomiast proszę mi wierzyć, że rzeczywiście współpraca z dzielnicowymi już się fajnie upada i zawsze jak mamy pierwsze klasy, przychodzą do nas dzielnicowi. I ja mam takie szczęście, że zawsze na przejściu stoi policjant, stoi gromada dzieci i jakiś kierowca wjeżdża na to przejście dla pieszych. To jest po prostu, może to jest śmieszne i y, niekoniecznie do uwierzenia, ale tak się dzieje. Dziękuję. Proszę Państwa, Szczególnie z Przewodniczący, że Proszę. Ja odnoszę się do wcześniejszej wypowiedzi Pana Mazuraka. To chciałam Panu Bazorowi powiedzieć, że może brać przykład z Ładnie porządku Pana czeka, jeżeli chodzi o współpracę z Panem Komendantem w różnych sprawach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Kowal. No tak. Dziękuję Taka bardzo. Pan współpracował tutaj Bawa Bawa bardzo jest, Spotkało, uzysku, to Dziękuję to. bardzo. Czy ktoś ma pytania może jeszcze do Pana Komendanta? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Państwu. Dziękuję bardzo. Od pana Burmistrza, czy w sytuacji, w której Pan Burmistrz wyjeżdża na jakieś delegacje i Pan go zastępuje jako zastępca w Urzędzie Miasta, czy ma Pan jakiekolwiek, nie wiem, kompetencje tego, żeby podejmować jakieś decyzje w ramach y, tego, że nie ma Pana Burmistrza obecnego w Urzędzie, czy raczej jest tak, że Pan zastępuje Pana Burmistrza jakieś, na, na sesji, czy w Urzędzie na przykład w ciągu dnia, w ciągu godziny swojej pracy, ale z decyzjami Pan i tak czeka do powrotu Pana Burmistrza? Czy znaczy, ja Pana Burmistrza nie zastępuje generalnie? Ja nie odpowiadając na pytanie mogę powiedzieć takie. Ja nie mogę podjąć w imieniu radnych e, żadnych działań jako Przewodniczący Rady. Ja jedną rzecz, którą uczyniłem, to pełniłem wniosek, który złożyła Komisja Rewizyjna e, i przesłałem pismo e, do Ministerstwa z informacją dotyczącą tego artykułu. To, to usiądliwe, ponieważ taki był wniosek Komisji Rewizyjnej. No to mi chodziło tylko. robię, że nic innego nie może. Ja, proszę, proszę. proszę bardzo, czy ktoś na jakieś pytania? Widzę, przechodzimy do punktu dziesiątego, którym jest rozpatrzenie projektu uchwał. Ja uchwałę w sprawie utworzenia na terenie nasza poparcia odwozu stosowania w szpitalach i zakładach w pomocy społecznej w uchwalach od Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Czy ktoś ma pytania dotyczące, o projektu uchwały? Ale przepisy Kodekstwa Polskiego jednoznacznie mówią, że Rada powinna otworzyć na wniosek Burmistrza taki powód, jeżeli w dniu posiedzenia będzie się znajdowało w tym obiekcie, czy w domu studenckim czy w szpitalu, czy w domów podczas 2020 śledczym. Co najmniej raz wyborców. I przepis kiedyś był tego typu, że na wniosek się te odrębne odwody a dzisiaj tak napisane, że gdyby chciał nie utworzyć, bo być w sposób szczególny umotywować dlaczego tam się tego y, nie tworzy, bo jak jakiegoś innego zlenu. Tutaj takiego wniosku nie było, także y, szpitale, w szpitalach y, będą utworzone, no, potem będą głosowane w do samym społecznej. Y, komisja obwodowych w tych y, obiektach, dla tych wyborców jest mniej tego woda. Komisja wyborczy, jak y, Znasła składana przez burmistrza, natomiast podobny był głosowania 4 6, plus jedna osoba składana przez burmistrza, ale spośród pracowników tych obiektów, w których te do głosowania były. Dziękuję bardzo. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie stworzenia na terenie miasta w Powarek obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarto w paragrafie 1 i 2, paragraf numer 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10 b. Jest to projekt uchwały. mający uchwałę w sprawie opłat za świadczenie w oddziałach przedszkolnych i przedszkole prowadzony przez gminę miejską Kowary. Czy ktoś z Państwa ma pytania do projektu uchwały jakieś? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach 27 marca 2014 roku. Zmieniająca uchwałę w sprawie opłat zaświadczenia o działach przedszkolnych w przedszkolach prowadzonych przez gminę miejską w Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwała się co następuje. W treść uchwały zada została w paragrafie pierwszym paragraf Uchwały panu uchwały wydarzy się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wolnoślskiego. Kto z panem i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o głosowania. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10 budynku C. To jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na rok 2014. E, państwo otrzymali wszyscy poprawkę do skrzynek. E, bardzo proszę Pan Artur Brona, nie chciał coś Panią jeszcze powiedzieć? Nie, no przed tą autoprawką wychowaliśmy projekt uchwały w odnośnie zmiany w budżecie miasta Kowary na 2014 roku został omówiony i zaopiniowany pozytywnie. Ma no, dzisiaj widzę, że są jakieś zmiany. W związku z tym, że Pan Przewodniczący od tego z Pani skarbnik. Jeśli Bardzo chodzi. proszę Pani Skarbnik, e, e, czego e, dotyczy autodoprawka. E, kierownika, to na pewno no, no, we szczególnym, że trzeba zrobić pozytywną czy tam uzupełnić odcinki drogi tu, tu, coś takiego jest. bo Pani tymi sprawami jest, rok, ale później rozliczają te środki, y, nie, nie rozlicza to, że tu położyła to przez Pani, która rozlicza, trzyma rękę na pulisie na temat budowania knieńców, przychodzą rachunki i, i jakiś, jakiś klucz musi być, no klucz jak klucz, ale y, wykonanie rodu no, na poszczególnych ulicach jest. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym, paragrafie drugim, paragrafie trzecim, paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowa. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta Zamykam Nie, nie, Przepraszam bardzo. Zlękowa. Dziękuję bardzo. nie, punktem jest nie, w sprawie nie, planu pracy Rady Miejskiej w nie, na rok 2014. Wpłynęły wszystkie plany pracy. Czy ktoś ma pytania? Może do wsiączących komisji jeszcze nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach na 27 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kowarach na 2014 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej w Sowarach na 2014 rok, stanowiący załączniki do uchwały. Paragraf numer 2.